Ernst Theodor Amadeus Hoffman Piaskun Nataniel do Lotara. Pewność niespokojny, że od tak dawna nie pisałem. Matka gniewać się musi, a Klara może myśli, że tu hulam, zapominając o mym słodkim aniele, którego obraz tkwi głęboko wyryty w mym sercu. Przecież nie ma dnia, nie ma godziny, żebym nie myślał o was wszystkich. Piękna twarzyczka mojej Klary zjawia mi się w snach, a jej jasne oczy uśmiechały się tak wdzięcznie, jak zwykle, kiedy do was wchodzę. Doprawdy nie wiem nawet, jak ci wypowiedzieć wyrażenia, od których jeszcze w tej chwili zmysły mi się mącą. Coś straszliwie dziwnego zdaje się targać wątek mojego życia. Ponure przeczucia jakiejś przyszłości pewnej grozy gromadzą się zewsząd koło mnie, Podobne do nawału czarnych i nieprzenikliwych obłoków, nie dopuszczając ani promyka jasności do skołatanej głowy. Jakimiż słowy zdać Ci sprawę z tego, co mi się w tych dniach zdarzyło? Umiem wiele wymóc na sobie, ale na samą myśl o tym, co Ci mam opowiedzieć, słyszę w własnej duszy śmiech gorzki i szalony. O mój drogi lotarze, jak ci tu dać pojąć całą tą okropność, tego wydarzenia, które mogło zniszczyć moje życie. Gdybyś przynajmniej sam na to patrzył, nie zadałbyś mi fałszu w oczy, ale z daleka wziąć mnie możesz za szalonego wizjonera. Jednym słowem wypadek, z którego wpływem złowróżbnym dotąd się jeszcze daremnie mocuje, jest następujący. Dni temu kilka, mianowicie 30 października około południa, wstąpił do mnie pewien optyk wędrowny i zaofiarował mi swoje towary. Nie kupiłem nic i zagroziłem mu nawet, że go zrzucę ze schodów. Na te słowa wyniósł się dobrowolnie. Zgadujesz, że tylko pewne okoliczności ściśle związane z moim życiem mogą nadać niejakie znaczenie temu tak powszechnemu wypadkowi że osoba owego przeklętego kramarza musi wywierać zgubny wpływ na mnie. Tak jest w istocie. Potrzebuję niemało siły i władz nad sobą, żebym Ci mógł z jakim takim ładem opowiedzieć tyle ze wspomnień mego dzieciństwa, aby Ci to dało jasny obraz całej sytuacji. Wyobrażam sobie, jak się oboje z klarą śmiejecie z tej przedmowy. Co za dzieci nada? Mówi Klara, śmiejcie się, proszę was, żartujcie sobie, ile wam się podoba. Owszem, błagam was o to, bo co do mnie, Boże Wielki, śmierć gości w mojej duszy. Jeśli wyśmianym być pragnął szaleńczej rozpaczy, to nie inaczej jak Franciszek Mur, który się o to sam u Daniela dopraszał. Ale przystąpmy do rzeczy... W dzieciństwie naszym nigdy prawie w ciągu dnia nie widzieliśmy ojca i niekiedy tylko jadał z nami obiad. Było rzeczą wiadomo, że obowiązki urzędowania zajmowały mu wszystkie chwile. Po wieczerzy, która stosownie do dawnego obyczaju była podawana o siódmej, szliśmy z matką do pokoju ojca i zasiadaliśmy przy okrągłym stole. Ojciec palił wtedy fajkę i popijał piwo z dużej szklanki. Często opowiadał nam dziwne zdarzenia i to z takim zapałem, że raz wraz raz gasła mu fajka. Do mnie zaś należało zapalać ją bezustannie, co czyniłem z wielkim upodobaniem. Niekiedy znowu dawał nam tylko do oglądania książki pełno obrazków. sam zaś siedział w krześle milczących bez ruchu, puszczając tak ogromne kłęby dymu, żeśmy się zdawali pływać w obłokach. Wtedy matka bywała smutna i zadumana. I skoro zegar wybił dziewiątą, mówiła do nas No dzieci, czas do łóżka. Piaskun idzie. Słyszycie? W istocie słychać było wtedy kogoś idącego po schodach krokiem powolnym i ciężkim. Był to zapewne piaskun. Pewnego dnia to głuche stąpanie przestraszyło mnie więcej niż zwykle, rzekłem więc do matki, podczas kiedy mnie wyprowadzała. Mateczko, co to za jeden ten brzydki piaskun, co nas zawsze wypędza od ojca? Jak on wygląda? Nie ma żadnego piaskuna, odpowiedziała matka. Kiedy wam powiadam, piaskun idzie, to znaczy po prostu, że wam się spać chce i nie możecie oczu otwartych utrzymać. Tak właśnie, jakby wam kto w nie piaskiem rzucał. To objaśnienie nie zadowoliło mnie bynajmniej. Wyobraziłem sobie tylko, że matka nie chce nas straszyć, ale piaskun istnieje rzeczywiście, skoro co dzień słyszę, jak idzie po schodach. Wiedzionym pragnieniem dowiedziałem się czegoś bliższego o nim i jego do nas, dzieci w stosunku. Począłem raz o to wypytywać starą kobietę, która była niańką mej najmłodszej siostry. Piasko rzekła, nie wiesz jeszcze co to za jeden? To taki niegodziwiec, który przychodzi na zawołanie, kiedy dzieci spać iść nie chcą i rzuca im garściami piasek w oczy, aż im z orbit wychodzą. Wtedy je pakuje do worka i zanosi na księżyc swoim dzieciom do zjedzenia. Te zaś nie wyłażą nigdy z gniazda i mają jak sowy ogromne zakrzywione dzioby, którymi łapczywie zjadają oczy powydziarane nieposłusznym dzieciom. Ten obraz okrutnego stracha z piasku parcie tkwi mi w głowie. Odtąd na sam odgłos kroków na schodach drżałem przerażony. Najczulsze słowa matki nie były w stanie uspokoić mojej obawy i na wszystko odpowiadałem tylko zganiem. Piaskun, ja nie chcę piaskuna. Po czym uciekałem co prędzej do łóżka i przez całą noc umierając ze strachu dręczony, widziadłem nawet we śnie. Byłem już dość duży, by rozumieć, że to, co stara sługa opowiadała o piaskunie i jego dzieciach na księżycu było zupełnie nieprawdopodobne. Zawsze jednak piaskun przestraszał mnie niemało. Czułem dreszcz, słysząc, że nie, tylko stąpa po schodach, ale jeszcze z trzaskiem otwiera drzwi pokoju mego ojca i wchodzi do niego. Niekiedy czas jakiś nie przychodził, później znów bardzo często. Trwało tak kilka lat i pomimo, że już podrastałem, niepodobna mi było oswoić się z tą tajemniczą zjawą. Obraz ponurego piaskuna nie dawał się zatrzeć w mojej pamięci. Stosunki jego z moim ojcem dręczyły mnie coraz bardziej, a jednak za nic w świecie nie byłbym się odważył stawiać mu w swym względzie pytań. Opanowała mnie żądza wyjaśnienia tej tajemnicy na własną rękę, i ujrzenia własnymi oczami straszliwego widziadła, że ta umacniała się we mnie latami. Piaską przywodził mi na myśl cały świat tajemnic i zagadkowych przygód, które tak łatwo zagnieżdżały się w umyśle dziecka. Lubiłem wprawdzie i dawniej opowiadania o czarownikach, wilkołakach i upiorach, ale od czasu, jak mnie opętał piaskun, nie było stołu, ściany, szafy, na której bym go nie rysował, kredą lub węglem, nadając mu rysy najosobliwsze, a zawsze bardzo straszne. W dziesiątym roku życia przeniesiono mnie z izby dziecinnej. Matka przeznaczyła mi osobny pokoik niedaleko pokoju ojca położony jak i w przód ile razy z uderzeniem godziny dziewiątej dały się słyszeć kroki nieznajomego na schodach. Trzeba się było wynosić co prędzej. z Zdebki mojej słychać było, jak wchodził do pokoju ojca i wkrótce dolatowała mnie wojna jakichś osobliwych wyziewów, którymi niebawem wypełniał się cały dom. Wtedy wraz z rządzą dowiedzenia się jakimkolwiek sposobem, kto to jest, ten piaskun rosła we mnie odwaga. Niekiedy, gdy matka odeszła, wykradają się z izdebki na korytarz zawsze jednak bezskutecznie. Piaskun był już zawsze u mego ojca, zanim zdążyłem stanąć na miejscu, z którego mogłem go podpatrzyć. Wreszcie, nie mogąc sobie dać już rady, umyśliłem skryć się w pokoju ojca. Pewnego wieczora milczenie ojca i smutek matki zapowiedziały mi znowu odwiedziny piaskuna. Dławszy zmęczenie, wymknąłem się przed dziewiątą, i ukryłem się w kącie tuż przy drzwiach. Zaskrzypiały drzwi od ulicy. Ktoś szedł przez sień powoli. Schody trzeszczały. Matka przeszła obok mnie z młodszymi braćmi. Ostrożnie, cichutko zajrzałem do pokoju ojca. Siedziała jak zwykle tyłem do drzwi, milczący, nieruchomy, zadumany. Nie zauważył mnie. Szybko wśliznąłem się do wnętrza i schowałem za firanku, która przysłaniała otwartą szafę z ubraniami ojca, stojącą tuż przy drzwiach. Bliżej, coraz bliżej słychać było kroki. Idący pokaszliwał, chrząkał, szedł bardzo powoli, umierając ze strachu i niecierpliwości. Wreszcie. Tuż za drzwiami, głośne stąpnięcie, śnilne naciśnięcie klamki i drzwi otworzyły się z trzaskiem. Zebrałem całą odwagę i wytknąłem głowę, najwstrożniej jak tylko mogłem. Otóż i piaskun stoi na środku pokoju. Blask świec pada na jego twarz. Cóż widzę? Piaskunów. Straszny człowiek? Toż to nie kto inny, tylko stary adwokat Kopelius, który często bywał u nas na obiedzie a jednak najbardziej przerażająca nawet postać nie tak by mi trwożyła co ten przeklęty Kopelius. Wystaw sobie niewielkiego człowieka z szerokimi ramionami, ogromną głową, twarzą żółto ziemistą, krugulczym nosem oraz krzeczastymi siwymi brwiami, spod których błyskają ostro zielone koć oczy. Jego skrzywione usta otwierały się czasem do słuszliwego uśmiechu. Wtedy przez zaciśnięte zęby Dobywał się dziwny świst, a na policzkach występowały mu ciemnoczerwone plamy. Nosił on nieodmiennie surdut popielaty, staroświeckiego kroju, podobne spodnie i kamizelkę oraz czarne pończochy i trzewiki ze sprzączkami. Maleńka peruka zaledwie przykrywała mu czubek głowy. Pukle sterczały wysoko ponad czerwonymi uszami, a szeroki, ściągnięty harbiter z tyłu także widać było srebrną klamerkę spinającego zmięty halszuk. W ogóle był okropny i odrażający, ale szczególny wstręt budziły w nas porosłe włosem i guzowate palce tego człowieka. Uważaliśmy za rzecz do wrzucenia, czego się tylko raz dotknął. Spostrzegł to i odtąd uwziął się obmacywać z jakiego bądź powodu ciasta lub owoce, które nam matka wydzielała przy obiedzie lub chowała na podwieczorek. Rzekaliśmy się tych smakołyków ze łzami w oczach. To samo robił, gdy w dni świąteczne ojciec nalewał nam po szklaneczce słodkiego wina. Przejeżdżał ręką po kieliszkach, albo je nawet przytykał do swoich szkaradnych, sinych warg, śmiejących się szatańsko, kiedy widział nasz gniew, przechodzący w cichy płacz. Nie nazywał nas inaczej jak bestyjkami jego obecności nie śmieliśmy nieledwie oddychać, przeklinając w duszy obrzydliwca śmiertelnego naszego wroga, który się uwziął, by zatruwać nam wszelkie przyjemności życia. Matka zdawała się równie go nienawidzieć, ile razy się pojawił, traciła wesołość, stawała się zamyślona, posępna. Co do ojca, to ten wyraźnie widział w nim jakąś wyższą istotę. Skwapliwie uprzedzał wszystkie jego chęci, zdawał się nieledwie czytać w jego oczach. Niech tylko wspomniał przypadkiem o jakiej ulubionej potrawie zaraz moją sporządzana. Najrzadsze wina, najzbytkowniejsze łakocie. Wszystko było na jego zawołanie. Gdy zobaczyłem owego Kopeliusa, uczułem straszliwą pewność w duszy. Tak, nikt inny tylko on mógł być piaskunem. Lecz nie było to już straszydło z bajki, wydzierające dzieciom oczy i zanoszące je na księżyc do pożarcia. Nie, był to okropny, upiorny potwór, który gdzieś się zjawi, niesie ze sobą grozą. Nieszczęście zgubę doczesną i wieczną. Stałem jak skamieniały, choć groziło mi odkrycie, za które jak mniemałem, zastanę surowo korany. Nie byłem w stanie cofnąć głowy za firankę. Ojciec przyjął Kopoliusa nader uroczyście. No... — Do roboty! — zawołał tenże głosem ochrypłym, zdejmując surdut. Ojciec, nie odpowiedziawszy nawet słowem, zdjął także szlafrok i obaj widzieli na siebie długie, czarne kitle. — Skąd je wzięli? — Nie mogłem dociec. Ojciec otworzył drzwi szafy ściennej. Zobaczyłem, że to, co uważałem za szafę, nie było nią wcale. Ukazała mi się ciemna pieczara, na środku której ustawiony był piec. Kopelius zbliżył się do niego i niebawem rozniecił na kominie błękit na wypłomień. Stały tam jakieś dziwne przyrządy. Boże miłosierny, mój ojciec pochylił się nad ogniem i wyglądał teraz zupełnie inaczej. Jakiś straszliwy, konwulsyjny niepokój. Zdawał się tak dziwnie wykrzywiać jego rysy. Zwykle słodkie i szlachetne, że wyglądał jakby miał na twarzy złośliwą maskę szatana. Stał się nawet podobny do kopoliusa. Ten ostatni machał rozpalonymi ołcęgami, wyciągał nimi z żaru jakieś iskrzące w gęstym dymie bryłki, które kuł gorliwie. Zdawało mi się, że widzę wokoło porozrzucane twarze ludzkie, ale bez oczu, głębokie, czarne, straszliwe dziury zamiast nich. — Oczu! Oczu! — wołał ciągle Kopelius głosem zarazem głuchym i grzmiącym. Przejęty niewypowiedzianym strachem, krzyknąłem i padłem na ziemi w gnieniu. Chwycił mnie Kopelius. Ach, bestyjka, bestyjka, zawołał, zgrzytając i porwawszy mnie w powietrze, rzucił na rozpalony komin, tak że płomień zaczął mi zajmować włosy. Ach, mamy teraz oczy, śliczną parę dziecięcych oczu. Do siebie biorąc w palce rozrażone węgle z zamiarem przetknięcia mi ich do oczu. Wtedy ojciec błagalnie podniósł ręce i zawołał: Mistrzu, mistrzu, zostaw moją natalniowi oczy – nie wierz ich, zaklinam cię. Kopelius wybuchnął okropnym śmiechem. Ha, <śmiech> <śmiech> To niech je sobie zatrzyma ten łobuz, żeby mógł płakać jak najwięcej, ale, ale... za to zbadamy przynajmniej mechanizm rąk i nóg. To powiedziawszy, schwycił mnie tak silnie, że mi trzasnęły wszystkie stawy. Odkręcił mi ręce i nogi i przepasowało je to tu, to tam. Nie, to się na nic nie zda. Przódy było daleko lepiej. Stary umiał to robić. Syczał przy tym sopleniec. Otoczyły mnie ciemności. Przebiegł mnie dreszcz i wkrótce nie wiedziałem już o niczym. Słodkie, łagodne tchnienie owioneło moją twarz. Obudziłem się jakby ze śmiertelnego snu. Matka pochylała się nade mną. Czy piasku nie jest tu jeszcze? Szepnąłem. Nie moje dziecko. Poszedł już dawno. Nie zrobić ci nic złego. Mówiąc to, ściskała mnie czule ze łzami w oczach. Nie chcę cię nudzić, kochany lotarze. Mamże opowiadać tak szczegółowo i obszernie, gdy tyle jeszcze do opowiedzenia zostało? Dość. Zostałem przez Kopeliusa przełapany na podsłuchiwaniu i potraktowany bardzo surowo. Z przestrachem dostałem silnej gorączki, która mnie zatrzymała w łóżku przez kilka długich tygodni. Zapytanie, czy nie jest tu jeszcze, było pierwszym przytomnym słowem. Znakiem, że wróciłem do zdrowia. Jednym słowem, że zostałem uratowany. Pozostaje mi już tylko odpowiedzieć ci jeden z najstraszliwszych momentów mojej młodości. Przekonasz się, lotarze, że to nie żadne przewidzenia z mojej strony, ale że istotnie coś wyrocznego zawisło nad moim życiem, niczym zasłona chmur złowróżbnych, którą może dopiero śmierć rozszerzyć z stoła. Kopelius nie pokazywał się więcej. Mówiono, że się wyniósł z miasta. Tak upłynął z rok może. Pewnego wieczora starym zwyczajem siedzieliśmy wokół stołu. Ojciec był bardzo ożywiony i opowiadał rozmaite, zajmujące szczegóły z podróży, które był odbył w młodości. Wtem wybiła dziewiąta. Znagła drzwi od ulicy skrzypnęły w zawiasach i ktoś po schodach iść zaczął krokiem ciężkim i powolnym. To Kopelius, szepnęła matka blednąc. Tak, to Kopelius. Powtórzył ojciec głosem słabym i złamanym. Łzy błysnęły w oczach matki. Ach, mój mężu, wykrzyknęła, czyż musi tak być? Ostatni to już raz przyrzekam ci. No, odejdź i zabierz dzieci. I cię spać. Dobranoc. Czułem się tak, jakby mi ktoś zwalił na piersi brzemię zimnych kamieni. Tchu mi zabrakło. Widząc to, matka chwyciła mi za ramię. Chodź, chodź, Natanielu, chodź, mój mały. Pozwoliłem się wyprowadzić, kiedy znalazłem się w swoim pokoiku. Matka zawołała ze drzwi. Uspokój się. Uspokój moje dzieci i połóż się. I zaśnij. Ale dręczony niepokojem, i wypowiedzianą trwogą, oka zmrużyć nie mogłem. Odrażający, straszliwy Kopelius uparcie stał przede mną z błyszczącymi jak próchno oczyma. Z tym swoim drwiącym uśmiechem na próżno starają się oddalić od siebie to widmo. Było już koło północy, gdy z nagła rozległ się wśród ciszy huk niesłychany, jakby wystrzał z działa. Zatrząc się cały dom, ktoś przeszedł z łoskotem wzdłuż korytarza, z ze schodów i niebawem trzasnęły drzwi wiodące na ulicę. To Kopelius. Zawołałem przejęty grozą i wyskoczyłem z łóżka. W tejże chwili usłyszałem rozdzielające krzyki rozpaczy. Poskoczyłem do pokoju ojca. Drzwi zostały otwarte. Wydobywał się stamtąd duszący dym. Ach, nasz pan, nasz pan, wołała służąca. Tuż przed kominem na podłodze leżał martwy mój ojciec. Z twarzą wykrzywioną, czarną i popaloną okrutnie. Wokół niego płakały i zawodziły moje siostry, a matka zemdlona leżała obok. Kopeliusie, przeklęty szatanie, toś ty zabił ojca. zawołałem i straciłem przytomność. Kiedy w dwa dni potem złożono ojca w trumnie, rysy jego odzyskały dawną słodycz i pogodę. To było mi niemało pociechą. Przekonałem się bowiem, że jego stosunek z Kopaliusem nie pociągnął go do zupełnej wiekuistej zatraty. Wybuch rozbudził wszystkich sąsiadów. Rzecz doszła nawet do wiadomości władz. Chciano Coppeliusa pociągnąć do odpowiedzialności, ale gdzieś przepadł bez śladu. Jeżeli ci powiem teraz, kochanym przyjacielu żołów, optyk wędrowny, który mnie obecnie nawiedził, nie był nikim innym jak Coppeliusem, to spodziewam się, że nie weźmiesz mi za rzecz płonną mej obawy. Był tylko inaczej ubrany, ale co się tyczy rysów, jego twarzy, wreszcie całej nawet postaci, nazbyt no, go chowam w żywej pamięci, żebym się mógł mylić. Przy tym... Nie zmienił nawet nazwiska. Powiadano mi, że się podaje za mechanika piemackiego nazwiskiem Giuseppe Coppola. Postanowiłem walczyć z tym człowiekiem do upadłego, cokolwiek by się stało. Śmierć mego ojca musi być pomszczona. Nic o tym wszystkim nie mów naszej matce. Serdecznie pozdrawiam moją dobrą Klarę. Napiszę do niej, jak będę spokojniejszy. Bądź zdrów. Klara do Nataniela Prawda, żeś do mnie dawno nie pisał. Wiem jednak, że mnie zawsze chowasz w swym sercu. Co większa, widzę, że w każdej chwili myślisz o mnie, Skoroż list pisany do Lotara wysłał pod moim adresem. Tworzyłam go z nieopisaną rozkoszą i już przy słowach kochany Lotarze dostrzegam myłkę. Co prawda, zamiast czytać list dalej, powinnam była oddać go bratu, ale tego nie potrafiłam. Jak często wyrzucałeś mi w przystępie dziecięcej złośliwości, że, jak na młodą dziewczynę, nazbyt we wszystkim rozumuję, nazbyt hołduję rzeczywistości, żem zdolna zrobić jak ta kobieta, która uciekając z zapadającego się domu, jeszcze poprawiała fałdy firanek. Z tym wszystkim wierz mi, początek twego listu dziwnie mnie przeraził. Ach, mój drogi Natanielu, zaledwie mogłam oddychać, w oczach mi pociemniało. Jakiś to straszliwy wypadek, do tego stopnia stróci życie. Pierwsza myśl moja, że mi cię ktoś odbiera, że cię więcej nie ujrzę. Przyszyła mnie jak rozżarzony sztylet. Daruj mi tedy, żem czytała dalej. Twój opis tego niegodziwego Kopeliusa jest okropny. Nic też dotąd nie wiedziałam o gwałtownej śmierci twego nieszczęśliwego ojca. Lotar, kiedy mu wreszcie twój list oddała, osiłował mi uspokoić, ale na próżno. Przeklęty optyk wędrowny Giuseppe Coppola stał mi ciągle przed oczyma. We śnie nawet, zazwyczaj tak spokojnym, wyznam ci ze wstydem, doświadczyłam przykrych marzeń. Wkrótce jednak, bo już na zajutrz, wszystko wydało się inne. Nie gniewaj się, mój najdroższy, jeśli ci lotar doniesie, że pomimo twych dziwnych przywidzeń, iż doznasz od Kopeliusa jakiejś krzywdy, zachowałem po dawnemu wesołość i spokój duszy. Muszę wyznać otwarcie, że jest z tego przekonania, iż wszystkie okropności, o których mówisz, odbywały się wewnątrz twojego mózgu, rzeczywisty zaś świat zewnętrzny najmniejszego w tym nie brał udziału. Stary Kopelius mógł być w rzeczy samej odrażający, a ponieważ nie cierpiał dzieci, ten jego wstręt mógł, wraz z postępem czasu, rozbudzić prawdziwą zgrozę. Rzecz prosta, że w Twej dziecięcej wyobraźni straszny piaskun, zasłyszany w bajce nianki, utożsamiał się ze starym Kopeliusem, a choć podróższy przestałeś wierzyć w istnienie piaskuna, pozostał on groźnym potworem. Jego tajemne nocne schadzki z swym ojcem nie miały zapewne nic innego na celu jak doświadczenie alchemiczne, którym twoja matka niezbyt mogła być rada, raz dlatego, że bezużytecznie pochłaniały niemało pieniędzy, a powtórzę, że, jak zwykle bywa w takich razach, ojciec twój, na się oddając marnym łudom zdobycia ciemnej mądrości, zaniedbywać musiał rodzinę. Co się tyczy śmierci twojego ojca, ośmielam się mniemać, że była tylko owocem jego nieostrożności, że Kopelius nic temu nie był winien. Czy uwierzysz, żem się w tym względzie rozpytywała naszego sąsiada, aptekarza bardzo doświadczonego chemika, czy w istocie zdarzały się przy próbach chemicznych wypadki eksplozji, skutkiem których można znaleźć śmierć niespodzianą? Odpowiedział mi, w rzeczy samej rozwlekle jąkając się, jak to ma we zwyczaju, opisał mi, jak do tego przyjść mogło. Wymienił przy tym tyle dziwnie brzmiących nazw, że nie udało mi się ich zapamiętać. Być może gniewać się będziesz na swoją Klarę i powiesz, do tej zimnej duszy nie przeniknie nigdy promień tajemniczej siły, która często chwyta życie człowiecze w niewidzialne ramiona. Widzi ona tylko tęczową powierzchnię rzeczy ziemskich i cieszy się jak dziecię owocem, którego łupina błyszczy po złocisto, aż w głębi kryje się śmiertelna trucizna. Ach, mój drogi Natanielu, wierz mi, że nawet w duszy, jak moja pogodnej, beztroskiej, zbudzić się może przeczucie nieznanej potęgi, która przysięgła się zniszczyć człowieka aż do rdzenia jego istoty. Przebacz mi, że ja, nalizna dziewczyna, Ośmielam się wypowiedzieć otwarcie, co myślę o tej dziwnej walce, która się odbywa w naszej duszy. Może nie znajdę na to odpowiednich wyrażeń i śmieć się ze mnie będziesz, nie żeby zdanie moje było śmieszne, ale że wymowa taka nieporadna. Jeśli istnieje jakaś ciemna potęga, usiłująca zdradziecko oplątać nasze istnienie, aby pociągnąć je na niebezpieczną drogę, której byśmy nie wybrali bez jej wpływu, jeśli istnieje taka potęga, to kształtuje się ona w nas, jak my sami, stapia się z naszą osobowością. Tylko wówczas bowiem dopuszczamy się do jej zakorzenienia w nas i prowadzenia jej tajemnego dzieła. Jeżeli umysł nasz dostatecznie się wzmógł na siłach dzięki pogodnemu życiu także na pierwszy rzut oka potrafi rozpoznać wszelki wpływ obcy sobie i zgubny i tyle być panem sobie, żeby się nie dać zbić z drogi odpowiedniej swym skłonnościom i powołaniom, to władza ta fatalna nie zdoła nigdy przybrać kształtów określonych, które po większej części bywają tylko naszym własnym obrazem, jakby odbitym zwierciadle. Choć znowu nic pewniejszego, jak mi powiadał Lothar, że byle się tylko poddać wpływowi owej ciemnej mocy, potrafi ona wprowadzić do naszej duszy również i obce obrazy, brane ze świata zewnętrznego, które w dziwnym jakimś oszołomieniu sami ożywiamy własną wolą, wierząc w głos, jakim do nas przemawiają. Są to fantomy naszej własnej osobowości. Tylko że stosownie do kierunku, jakiemu się ona poddaje, również nas w niebo wynieść, jak i do piekła zaprowadzić może. Poznasz z tego, drogi Natanielu, jakieśmy tu pracowicie o materii ciemnych mocy i potęg rozprawiali z Lotarem. I jak teraz, kiedy to z trudem przeniosła na papier, wydaje mi się, warte zastanowienia. Ostatnich słów Lotara nie ze wszystkim rozumiem. Czuję jednak, że i w tym tkwi prawda głęboka. Proszę Cię na wszystko. Wybij sobie z głowy tego obrzydliwego adwokata Kopeliusa i wędrownego optyka Giuseppe Coppola. Upewniam Cię, że najmniejszej władzy mieć nad Tobą nie mogą. Jedynie wiara Twoja w ich wrogą potęgę może ich zrobić prawdziwie niebezpiecznymi to prawdy, gdyby nie wzburzony ton twojego listu oraz współczucie dla twojego strapienia, czułabym się zdolną pożartować sobie z tego adwokata na i zarazem wędrownego przekupnia. Bądź dobrej myśli i wesoły, ułożyłam sobie, że ci będę aniołem stróżem i że tego chydnego kopole, gdyby się jeszcze kiedy zjawił w twych koszmarnych snach, śmiechem przepłoszę. Nie boję się go ani trochę i nawet z jego rąk guzowatych nic sobie nie robię. Ani jako adwokat nie odbierze mi moich łokoci, ani jako piaskun nie wytrzy mi oczu. Do zobaczenia, mój najdroższy. Twoja do zgonu, najdroższy Natanielu. Nataniel do Lotara Przykro mi bardzo, że Klara przeczytała list do Ciebie pisany. Przeklęte moje roztargnienie stało się tego przyczyną. Odpisała mi na to w sposób bardzo głęboko filozoficzny, dowodząc jasno, jak na dłoni, że Kopelius i Coppolo są tylko wytworem mojej wyobraźni, że tylko fantomy mego własnego ja, które się rozpierzchną, jeśli je uznam za złudzenia. W istocie nikt by się nie domyślił, wnosząc z jej jasnego, śmiejącego się spojrzenia, które często słodki sen na myśl przywodzi, do jakiego stopnia rozumek mieszkający w tej pięknej główce zdolny jest snuć tak logiczne wywody. Odwołuje się do twego sądu, utrzymując, że o tym rozmawialiście. Mógłbym myśleć, że jej wykładasz początki filozofii. Daj temu spokój. Zresztą, Okazało się rzeczą pewną, że optyk Kopola nic nie ma wspólnego z adwokatem Copeliusem. Właśnie uczęszczam na wykłady świeżo tu przybyłego profesora fizyki noszącego to samo nazwisko co sławny przyrodnik Spalancani i będącego Włochem z pochodzenia. Zna on Copola od wielu lat, zresztą i z wymowy tego ostatniego poznać można, że jest on prawdziwym piemonczykiem. Copelius zaś był Niemcem, choć jak mi się zdaje mieszanego pochodzenia. Nie uspokoiłem się jeszcze w zupełności. Miejcie mnie, ty i Klara za co chcecie, ale niepodobno mi się pozbyć na zawołanie wrażenia, jakiego doznałem na widok tego przeklątego kopoli. Szczęściem wyniósł się już z miasta. Wiem to od Spalanceniego. Ten profesor to także dziwna figura. Niewielkiego wzrostu, krągłej z wystającymi kośćmi policzkowymi, cienkim nosem, obwisłymi wargami, przeszywającym wzrokiem. Zresztą, jeśli chcesz mieć dokładniejsze jeszcze o nim pojęcie, wyszukaj sobie w berlińskim Almanachu portret Kagliostra, rysowany przez hodowieckiego. Powiadam ci, to żywy portret z Palancjaniego. Niedawno, idąc po schodach, spostrzegłem w oszklonych drzwiach jego mieszkania nieco uchyloną Firankę. Sam nie wiem, czemu i zajrzałem ciekawie. Siedziała tam przy stoliku, trzymając na nim złożone ręce, wysoka, smukła i niezwykle harmonijnie zbudowana i prześlicznie ubrana młoda kobieta. Odwrócona była twarzą ku drzwiom, tak że mogłem się przejrzeć jej anielską pięknemu obliczu. Zdawało się mnie nie widzieć. W ogólności spojrzenie jej miało w sobie coś nieruchomego. Byłbym skłonny przypuścić, że nic nie dostrzega. Wyglądało to tak, jakby spała z otwartymi oczyma. Zrobiło mi się dość nieprzyjemnie i po cichu znałem się do audytorium położonego obok. Dowiedziałem się później, że to była Olimpia, córka z niego, której on tak dziwnie zazdrośnie strzeże, że dotąd nikt się do niej zbliżyć nie zdołał. Musi mieć jakieś potemu przyczyny, może jest słaba na umyśle lub coś podobnego. Ale doprawdy, po cóż ja ci piszę to wszystko, kiedy będę mógł opowiedzieć równie dokładniej? Bo najdalej za dwa tygodnie będę z wami. Muszę zobaczyć moją dobrą, serdecznie ukochaną Klarę. Stopnieje to napięcie między nami, które muszę to przyznać, powstało po jej straszliwie rozsądnym liście. Dlatego też nie piszę dziś do niej. Tysiączne pozdrowienia. Czytał Jacek Brzezowski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Produkcja Michał Kaczan-Kaczmarek. Jeżeli słuchasz Tchnia Grozy i chciałbyś wesprzeć tą inicjatywę, nie starczy wiele. Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę Tchnia Grozy pod adresem internetowym www.tchniegrozy.pl, wystarczy, że klikniesz na jedną z reklam, która się tam pojawia. Jeśli każda osoba, która słucha tej audycji wejdzie na stronę za każdym razem, gdy wypuszczamy nowy odcinek i kliknie na jedną z reklam, tak na serio zwróci się cały koszt, który jest potrzebny, żeby utrzymać tnienie grozy i żeby cały bilans wyszedł na zero. Tnienie grozy poświęca nie tylko czas, ale pieniądze. Utrzymanie domeny i serwera trochę kosztuje. Więc jeżeli nie masz nic przeciwko i od czasu do czasu zaglądasz na stronę, po prostu kliknij w reklamę. A tymczasem do usłyszenia.